Zimowe opowieści Hans Christian Andersen Królowa śniegu Baśń w siedmiu opowiadaniach Część druga Opowiadanie czwarte Książę i księżniczka Gerda musiała znowu odpocząć. Naprzeciw miejsca, gdzie siedziała, sfrunęła na śnieg duża wrona. Przyglądała się dziewczynce i kręciła głową. Kra, kra. Powiedziała, Dzień br, dzień Lepiej nie umiała wymawiać, ale odniosła się życzliwie do małej dziewczynki i spytała ją, dokąd to idzie taka sama w daleki świat. Słowo sama zrozumiała bardzo dobrze mała Gerda i czuła, ile w tym się zawierało treści. Opowiedziała w ronie swoje całe życie, wszystko, co przeżyła i spytała, czy nie widziała Kaja. A Wrona kiwnęła w zamyśleniu głową i powiedziała. To możliwe, to bardzo możliwe, to bardzo możliwe. Naprawdę? pytała mała dziewczynka i całowała Wronę tak, że o mało nie zadusiła jej na śmierć. Spokojnie, spokojnie, powiedziała Wrona. Myślę, że to mógł być mały Kaj, ale na pewno zapomniał o tobie przy księżniczce. – Czy on mieszkał u księżniczki? – spytała Gerda. – Tak, posłuchaj – powiedziała wrona. – Ale będzie mi trudno mówić twoim językiem. Czy rozumiesz, wroni, język? – Byłoby mi łatwiej opowiadać. – Nie, nie nauczyłam się go – powiedziała Gerda. – Ale babka zna ten język i język innych ptaków też. – Gdybym to ja się go nauczyła… – Nic nie szkodzi no, – rzekła wrona. Opowiem, jak potrafię, ale nie będzie to dobrze opowiedziane. I zaczęła mówić to, co wiedziała. W państwie, w którym teraz jesteśmy, mieszka księżniczka. Jest tak niebywale mądra, że przeczytała wszystkie gazety świata. A potem zapomniała to, co przeczytała. Taka jest mądra. Teraz siedzi na tronie, ale podobno to wcale nie jest takie przyjemne więc zaczęła śpiewać taką piosenkę. Dlaczegoż bym nie miała wyjść za mąż? Naprawdę to dobra myśl. Tak, postanowiła wyjść za mąż, ale za takiego, który potrafiłby odpowiedzieć na zadawane mu pytania. Nie takiego, co tylko stoi i wytwornie wygląda, bo to jest nudne. I księżniczka zawołała wszystkie damy dworu, a kiedy usłyszały, o co chodzi, były bardzo zadowolone. To się nam nadzwyczajnie podoba, powiedziały. Myślałyśmy o tym niedawno. Możesz mi wierzyć, że każde słowo, które mówię, jest prawdą, dodała wrona. Mam oswojoną narzeczoną, która wchodzi swobodnie do zamku i ona mi to wszystko opowiedziała. Narzeczona naturalnie była także wroną, gdyż swój ciągnie do swego, czyli wrona do wrony. Tego dnia gazety wyszły z obwódką w kształcie serc i z podpisem księżniczki. Można w nich było przeczytać, że każdy dobrze prezentujący się młodzieniec może przyjść na zamek i rozmawiać z księżniczką. A ten, który będzie się tam zachowywał tak jak u siebie w domu i będzie najmądrzej mówił, zostanie mężem księżniczki. Tak, tak, powiedziała wrona. Wszystko, co mówię, to święta prawda, więc ludzie ciągnęli gromadnie. Był tłoki ścisk, ale nikomu nie poszczęściło się ani pierwszego dnia, ani drugiego. Kiedy wszyscy razem stali na ulicy, rozmawiali swobodnie, a gdy tylko obchodzili w bramę zamkową, tracili głowy na widok gwardii w srebrze, lokajów w złocie na schodach wielkich oświetlonych sal. Stali przed tronem, na którym siedziała księżniczka i nic nie umieli powiedzieć, prócz ostatniego słowa przez nią wymówionego. A jej nie zależało przecież na tym, aby usłyszeć powtórzone własne słowa. Miało się wrażenie, że ci ludzie zażyli tabaki na czczy żołądek i zapadli w sen, dopóki nie znaleźli się znowu na ulicy, gdzie jej odzyskiwali mowę. Od bram miasta aż do zamku stał długi ogon. Ja sam tam byłem, aby się im przyjrzeć, dodała wrona. Czuli już głód i pragnienie, ale na zamku nie dostali nawet szklanki wody. Wprawdzie niektórzy mądrzejsi zabrali ze sobą zapasy, ale nie dzielili się ze swym sąsiadem. Myśleli sobie, niech wygląda na głodomora, to wtedy księżniczka go nie weźmie. – A Kaj, mały Kaj? – spytała Gerda. – Kiedy on przyszedł? Czy był między nimi wszystkimi? – Miej cierpliwość – powiedziała wrona. – Zaraz do niego dojdziemy. Było to trzeciego dnia. Na zamek przyszedł mały chłopiec bez konia i bez pojazdu. Szedł wesoło, oczy błyszczały mu jak twoje. Miał prześliczne, długie włosy, ale był ubogo ubrany. – To był Kaj – cieszyła się Gerda. – Ach, nareszcie go znalazłam – i klasnęła w ręce. Na plecach miał mały tornister – – opowiadała wrona. – Nie, to na pewno były sanki. Zniknął z sankami. – To niemożliwe – powiedziała wrona. – Tak dokładnie nie widziałem, ale wiem od mojej oswojonej narzeczonej, że kiedy przechodził przez zamkowe wrota i zobaczył srebrną gwardię i lokajów w złocie na schodach, zupełnie się nie zmieszał, Skinął do niej głową i mówił. Jakże to musi być nudne, tak stać na schodach. Lepiej wejdę do środka. Sale błyszczały od świateł radcy i ministrowie chodzili boso i roznosili złote półmiski. Nastrój był uroczysty. Buciki tego chłopca skrzypiały okropnie, ale on nic sobie z tego nie robił. – To na pewno był Kaj – powiedziała Gerda. – Wiem, że ma nowe buciki. Słyszałam w pokoju babci, jak skrzypiały. – Tak. Skrzypiały porządnie, powiedziała wrona. Chłopiec z uradowaną miną poszedł prosto do księżniczki, która siedziała na perle tak wielkiej, jak kołowrotek. Wszystkie damy dworu ze swymi służebnymi i służebne służebnych i wszyscy marszałkowie dworu ze swymi paziami i służącymi paziów, którzy mieli swoich chłopców na posyłki, wszyscy stali dokoła, a im, który stał bliżej drzwi, tym dumniej wyglądał. Twarz pachołka sługi służącego zaledwie można było dojrzeć. Tak dumnie stał w drzwiach. To musiało być straszne, powiedziała mała Gerda. A jednak Kaj zdobył księżniczkę. Gdybym nie był wroną, zdobyłbym ją również, nie bacząc na to, że jestem zaręczony. On mówił równie dobrze jak ja, kiedy mówię wronim językiem. Wiem to od mojej oswojonej narzeczonej. Był swobodny i miły i wcale nie przyszedł po to, aby starać się o jej rękę. Przyszedł jedynie, aby posłuchać mądrości księżniczki. Spodobała mu się i on jej się spodobał także. – Tak, to na pewno był Kaj – powiedziała Gerda. – Był taki mądry, że potrafił rachować z pamięci i to z ułamkami. – A czy poprowadzisz mnie na zamek? – To łatwo powiedzieć. Odrzekła wrona. – A jak to zrobimy? – Pomówię o tym z moją narzeczoną. Na pewno nam poradzi, bo muszę ci powiedzieć, że takiej małej dziewczynki jak ty nie przepuszczą nigdy do pałacu. – A jednak się tam dostanę – powiedziała Gerta. Gdy Kaj usłyszy, że ja tu jestem, zaraz przyjdzie i zabierze mnie. – Czekaj na mnie przy sztachetkach – powiedziała wrona i pokiwała głową. I odleciała. Dopiero kiedy nadszedł wieczór, wrona powróciła. Kra, kra! powiedziała. Dużo pozdrowień od mojej narzeczonej. A oto bułeczka dla ciebie. Wziąłem ją z kuchni. Tam jest dość chleba. Ty jesteś na pewno głodna. To zupełnie niemożliwe, abyś weszła do pałacu. Jesteś przecież bosa. Srebrna gwaria i lokaje w złodzie nie pozwolą na to. Ale nie płacz, jakoś wejdziemy. Moja narzeczona zna pewne tylne schody, prowadzące do sypialnych pokojów i wie, gdzie można znaleźć klucze. Weszli więc do ogrodu, w wielką aleję, gdzie z drzew spadały liście. Kiedy w pałacu jedne za drugimi pogasły światła, wrona zaprowadziła małą gerdę do tylnych drzwi, które były uchylone. Och, jakże biło serce gerdy ze strachu i tęsknoty, Zupełnie tak, jakby chciała zrobić coś złego, a przecież pragnęła tylko wiedzieć, czy tu był mały Kaj. Tak, musi tam być. Myślała z takim przejęciem o jego mądrych oczach, o jego długich włosach. Widziała wyraźnie jego uśmiech, kiedy siedział z nią w domu podróżami. Ucieszy się na pewno, gdy ją zobaczy i usłyszy, jaką długą drogę odbyła do niego. Kiedy się dowie, jak martwili się, gdy on nie wrócił. O, jakże się bała i cieszyła zarazem. Oto weszli już na schody. Na szafie paliła się mała lampa. Po środku, na podłodze, stała oswojona wrona. Kręciła głową na wszystkie strony i patrzała na Gerdę, która dygnęła tak, jak ją uczyła babcia. Mój narzeczony opowiadał mi tyle dobrego o pani, miła pani Neczko powiedziała swojona wrona dzieje pani życia jak to mówią, są również bardzo wzruszające niech pani weźmie lampę wtedy ja pójdę przodem, gdy pójdziemy prosto przed siebie, to nie spotkamy nikogo wydaje mi się, że ktoś idzie tu za nami powiedziała Gerda rzeczywiście coś obok zaszaleściło Zupełnie jakby cienie prześlizgiwały się po ścianie. Konie o rozwiszonych grzywach i smukłych nogach, myśliwi, panowie i damy na koniach. To są tylko sny, powiedziała wrona. Przychodzą i zapraszają myśli księcia i księżniczki na polowanie. To dobrze, bo potem może im się pani w łóżku lepiej przyjrzeć. Ale spodziewam się, że kiedy pani dojdzie do zaszczytu i godności, okaże mi pani swoją wdzięczność. To się samo przejść się rozumie, wtrąciła druga wrona. Weszli do pierwszej sali o ścianach z różowego atłasu w kwiaty. Obok nich zaszelściły sny, ale przeleciały tak prędko, że Gerda nie zdążyła obejrzeć tego czcigodnego towarzystwa. Jedna sala była wspanialsza od drugiej. Było tam co podziwiać. Wreszcie znaleźli się w sypialni. Sufit przypominał wielką palmę o liściach ze szkła, z kosztownego szkła. A po środku pokoju na grubym sznurze ze złota wisiały dwa łoża. Każde wyglądało jak lilia. Jedno było białe, leżała na nim księżniczka. Drugie było czerwone i tam Gerda miała szukać małego Kaja. Uchyliła jeden czerwony płatek i zobaczyła brązową szyję. – Tak, to był Kaj! – krzyknęła głośno jego imię, trzymając lampę tuż nad nim. Sny znowu wtargnęły konno do pokoju. Książę obudził się, odwrócił głowę i… to nie był mały Kaj. Miał tylko do niego podobny kark. Był młody i piękny. Z łóżka, które wyglądało jak biała lilia, wyjrzała księżniczka i spytała, co się stało. Wtedy mała Gerda zapłakała i opowiedziała całą swoją historię i wszystko, co zrobiły dla niej wrony. Biedna dziewczynka, powiedzieli książę i księżniczka, a potem pochwalili wrony, zapewnili je, że nie gniewają się wcale, ale żeby tego częściej nie robiły. Tym razem zostaną wynagrodzone. – Czy chcecie latać na wolności? – spytała księżniczka. – Czy wolicie mieć stałe miejsce jako dworskie wrony i korzystać ze wszystkich odpadków w kuchni? Obie wrony dygnęły nisko i poprosiły o stałe miejsce. Myślały o starości i powiedziały. – To dobrze, kiedy człowiek – tak powiedziały – ma spokój na stare lata. Książę wstał z łóżka i ustąpił je Gerdzie. Taki był dla niej dobry. Dziewczynka sprotła swoje małe rączki i myślała – i ludzie, i zwierzęta są dobrzy. A potem zamknęła oczy i zasnęła słodko. Przyleciały znowu wszystkie sny w postaci aniołów. Przyniosły małe sanki, na których siedział Kai i kiwał na nią. Ale to był tylko sen. I dlatego znikł, gdy tylko się obudziła. Na drugi dzień ubrano ją od stóp do głów w jedwab i samit. Pozwolono jej zostać w pałacu i spędzić przyjemnie czas, ale Gerda poprosiła, by jej dali tylko wózek z koniem i parę małych trzewiczków, bo chciała jechać znowu w daleki świat, odszukać Kaja. Dostała i buciki, i mówkę. Ubrano ją ślicznie, a kiedy miała odjechać, czekała na nią przed bramą kareta z czystego złota. Herb księcia i księżniczki błyszczał na drzwiczkach jak gwiazda. Stangret, służba i forysie Gdyż byli tam także i forysie, mieli złote korony na głowie. Książę i księżniczka pomagali jej sami wsiąść do karety i życzyli wiele szczęścia. Leśna wrona, która właśnie pobrała się z oswojoną, odprowadziła Gerdę o trzy mile. Siedziała obok niej, bo nie znosiła jazdy tyłem do konia. Druga wrona stała we wrotach i biła skrzydłami. Nie odprowadzała Gerdy, bo cierpiała na bóle głowy od czasu, kiedy miała stałe miejsce i przejadała się. Kareta wysadzana była w środku obwarzankami z cukru, a siedzenie napchane było owocami i piernikami. – Żegnaj, żegnaj! – wołali książę i księżniczka, a mała Gerda płakała i wrona także. Tak przeszła pierwsza mila podróży. Potem i wrona musiała się pożegnać i to było najcięższe rozstanie. Pofrunęła na drzewo i trzepotała czarnymi skrzydłami, dopóki kareta, błyszcząca jak jasny promień słońca, nie zniknęła jej z oczu. Opowiadanie piąte, mała rozbójniczka. Jechali przez ciemny las, ale kareta błyszczała jak pochodnia, Kłuło to rozbójników w oczy, nie mogli tego znieść. – Złoto, złoto! – wołali, pchali się naprzód, chwycili konie za uzdy, zabili małych foresiów, stangreta i służących i wyciągnęli małą gerdę z karety. – Jest tłusta i śliczna i karmiona rzechami – powiedziała stara rozbójniczka, która miała długą, sterczącą brodę i berwi opadające na oczy. Jest taka smaczna, jak małe tłuste jagniątko, to dopiero będzie uczta. I wyciągnęła nóż, który błysnął tak, że aż ciarki po ciele przeszły. A! – zawołała nagle stara. Jej własna mała, dzika i nieznośna córeczka, którą niosła na plecach, ugryzła ją w ucho. – Ty przeklęty bachorze! – zawołała matka i nie zdążyła zamordować Gerdy. – Ona się będzie ze mną bawiła! powiedziała mała rozbójniczka. – Niech mi odda swoją mówkę i śliczną sukienkę i niech śpi ze mną w łóżku. I ugryzła matkę parę razy tak, że żona rozbójnika aż skoczyła do góry i zaczęła się kręcić w kółko. Wszyscy rozbójnicy śmiali się i mówili – „Patrzcie, jak tańczy ze swoim bachorem. – Ja chcę siedzieć w karecie, powiedziała mała rozbójniczka. Chciała i musiała postawić na swoim, bo była rozpieszczona i uparta. Usiadła obok Gerdy w karecie i potem pojechały przez pnie i krzaki coraz głębiej w las. Mała rozbójniczka była tak duża jak Gerda, ale silniejsza, o szerszych ramionach i ciemniejszej cerze. Jej oczy były czarne i patrzały prawie smutno. Objęła ramieniem małą Gerdę i powiedziała – nie powinni Cię zabijać, dopóki się na Ciebie nie pogniewam. Jesteś pewnie księżniczką. Nie, odrzekła mała Gerda i opowiedziała jej wszystko, co przeżyła i jak bardzo kocha małego Kaja. Córeczka rozbójników patrzyła na nią zupełnie poważnie. Pokiwała trochę głową i odezwała się. Hm. Nie powinni Cię zabijać, nawet gdybym była na Ciebie zła. Sama to wtedy zrobię. Otarła Gerdzie oczy i włożyła obie swoje ręce do ślicznej mówki, która była taka ciepła i miękka. Wtedy kareta się zatrzymała. Znajdowali się na środku podwórza starego zbójnickiego zamku. Był on pęknięty od góry do dołu. Kruki i wrony wyfruwały z otwartych szczelin, a wielkie błudogi, które wyglądały tak, jakby miały połknąć człowieka, skakały wysoko do góry. Ale nie szczekały bo to było zabronione. W Wielkiej, starej, zadymionej sali palił się na środku kamiennej podłogi duży ogień. Dym wznosił się aż do sufitu i musiał sobie sam szukać wyjścia. Gotował się duży kocioł z zupą, a narożnie piekły się zające i króliki. – Musisz przespać się w nocy, tuż obok mnie, razem ze wszystkimi moimi zwierzątkami, powiedziała mała rozbójniczka. Dano im jeść i pić i poszły potem w kąt, gdzie leżała słoma i koce. Wysoko na żerdziach i belkach siedziało prawie sto gołębi, które zdawało się, że śpią, ale gdy obie dziewczynki weszły, poruszyły się trochę. – Wszystkie są moje – powiedziała mała rozbójniczka i chwyciła prędko jednego z najbliżej siedzących gołębi. Złapała go za nogę i potrząsnęła nim tak, że zatrzepotał skrzydłami. – Pocałuj go! – wołała i uderzyła gardę ptakiem po twarzy. – Tam siedzą leśne dzikusy! – mówiła dalej i pokazała szereg żelaznych prętów, wbitych wysoko w murze nad otworem. – Musimy ich pilnować! To są kanale z lasu, uciekają, gdy tylko nie są dobrze zamknięte. A tutaj stoi mój stary, kochany Ba! – i przyciągnęła za rogi Rena, Naokoło szyi miał błyszczący, miedziany pierścień i był przywiązany. Tego też musimy trzymać na uwięzi, bo inaczej uciekłby. Co wieczór łechce go w szyję moim ostrym nożem, bo się tego bardzo boi. I dziewczynka wyciągnęła długi nóż ze szpary w murze i przesunęła go po szyi Rena. Biedne zwierzę kopało tolnymi nogami, a mała rozbójniczka śmiała się i wciągnęła Gerdę do łóżka. – Czy będziesz miała nóż przy sobie w czasie snu? – spytała Gerda i spojrzała z przestrachem na nóż. Ja – Nie zawsze śpię z nożem – powiedziała mała rozbójniczka. – Nigdy nie wiadomo, co się może przytrafić, ale powtórz jeszcze raz to, co mi opowiadałaś o małym Kaju i dlaczego poszłaś w daleki świat. I Gerda opowiedziała od początku, a dzikie gołębie w klatce gruchały, inne gołębie spały. Mała rozbójniczka objęła ramieniem gardę za szyję, w drugiej ręce trzymała nóż i zasnęła. Także było słychać jej oddech, ale garda nie mogła zamknąć oczu. Nie wiedziała, czy będzie żyła, czy też umrze. Rozbójnicy siedzieli naokoło ognia, śpiewali i pili, a żona rozbójnika fikała koziołki. O, jakże strasznie było małej dziewczynce na to patrzeć. Wtedy gołębie leśne powiedziały, — Gru, gru! Widziałyśmy małe kokaja. Biała kura niosła saneczki. On siedział w saniach królowej śniegu, które unosiły się nad lasem, podczas gdy my siedziałyśmy w naszym gnieście. Dmuchnęła na nas i procz nas dwóch umarły wszystkie piskęta. — Gru, gru! — Co wy tam w górze mówicie? — zawołała Gerda. — Dokąd pojechała królowa śniegu? — Czy wiecie coś o tym? — – Pewnie pojechała do Laponii, bo tam jest zawsze śnieg i lód. Spytaj Rena, co stoi na postronku. – Tam jest lód i śnieg. Tam jest dobrze i pięknie – powiedział Ren. Skacze się swobodnie po wielkich, błyszczących dolinach. Królowa śniegu ma tam swój letni namiot. Ale i zamek stoi wysoko nad biegunem północnym. – Na wyspie, która się nazywa Spitzberg. Och, Kaj, kochany Kaj! – westchnęła Gerda. – Leż teraz spokojnie – powiedziała mała rozbójniczka. – Inaczej zakłuję nożem. Rano opowiedziała jej Gerda wszystko, co mówiły dzikie gołębie, a mała rozbójniczka słuchała uważnie, ale potem pokręciła głową i powiedziała. – Właśnie, właśnie. Czy wiesz, gdzie leży Laponia? – spytała Rena. – Któż ma lepiej wiedzieć ode mnie? – powiedziało zwierzę, a oczy mu zabłysły. – Tam się urodziłem i wyrosłem, tam skakałem po polach. – Słuchaj no – powiedziała mała rozbójniczka do Gerdy. – Widzisz, że wszyscy nasi mężczyźni już wyszli, ale matka jest jeszcze tutaj i zostanie. Później rano pije zawsze z dużej butelki i ucina sobie drzemkę. Wtedy będę mogła coś zrobić dla ciebie. Wyskoczyła z łóżka, rzuciła się matce na szyję, skubnęła ją w brodę i powiedziała – Mój najsłodszy koziołku, dzień dobry. A matka dała jej szczutka w nos. Tak, że jej nos poczerwieniał i posiniał, ale to wszystko jedynie z miłości. Kiedy potem matka napiła się z dużej flaszki i ucięła sobie drzemkę, mała rozbójniczka zbliżyła się do Rena i powiedziała – – Miałabym straszną chodę połechtać ci jeszcze kilka razy ostrym nożem, bo jesteś taki zabawny. – Ale trudno. Odwiążę twój sznur i pomogę ci dostać się do Laponii. Tylko nie wolno ci oszczędzać nóg. Musisz zaprowadzić tę małą dziewczynkę do Pałacu Królowej Śniegu. Gdzie jest jej towarzysz zabaw? – Słyszałeś pewnie to, co ona opowiadała. – Bo mówiła dosyć głośno, a ty zawsze podsłuchujesz. Ren wyskoczył wysoko z radości. Dziewczynka rozbójników... Podniosła do góry małą Gerdę i była na tyle przezorna, że ją mocno przywiązała, a nawet dała jej małą poduszeczkę, aby miała na czym siedzieć. – Właśnie – powiedziała. – Masz z powrotem swoje futrzane trzewiki, bo będzie ci zimno. – Ale mówkę zatrzymam sobie. – Bo jest za ładna. – Chyba nie zmarzniesz. Masz tu wielkie rękawice mojej matki. Sięgają aż do łokci. – Kładzie, Twoje ręce wyglądają teraz jak ręce mojej wstrętnej matki. A Gerda płakała z radości. Ach, nie mogę znieść tego, że beczysz, powiedziała mała rozbójniczka. Teraz właśnie powinnaś mieć zadowoloną minę. Masz tu dwa bochenki chleba i szynkę, nie będziesz głodna. Wszystkie zapasy przywiązano Renowi. Mała rozbójniczka otworzyła drzwi, zawołała do środka wszystkie wielkie psy, potem przecięła nożem po postronek i powiedziała do Rena. Teraz pędź, ale uważaj na dziewczynkę. A Gerda wyciągnęła ręce w wielkich rękawicach do małej dziewczynki rozbójników i powiedziała – do widzenia. A potem Ren puścił się przez krzaki i kamienie, przez wielki las, przez błota i stepy tak prędko, jak tylko mógł. Wilki wyły, a kruki krakały. – Fiu, fiu! – dźwięczało w powietrzu. Brzmiało to tak, jakby ktoś pluł czerwonym ogniem. To moja stara zorza północna, powiedział Ren. Patrz, jak błyszczy. I potem biegł jeszcze prędzej, coraz dalej, dniem i nocą. Gerda zjadła chleby, szynkę także i już byli w Laponii. Opowiadanie szóste. Laponka i Finka. Zatrzymali się przed małym, bardzo nędznym domkiem, Dach pochylał się aż do ziemi, a drzwi były takie niskie, że mieszkańcy musieli pełzać na czworakach, chcąc wejść lub wyjść. W domu nie było nikogo prócz starej laponki, która stojąc przy lampie tronowej smażyła rybę. Ren opowiedział całą historię Gerdy, ale najpierw swoją własną, bo uważał, że ta jest o wiele ważniejsza. A Gerda była tak zmarznięta, że nie mogła wcale mówić. Ach wy biedacy powiedziała laponka, macie jeszcze daleką drogę przed sobą. Musicie przebiec jeszcze przeszło sto mil równiną finmarku, aż tam, gdzie rozsiadła się królowa śniegu i puszcza co wieczór bengalskie ognie. Napiszę parę słów na wysuszonym dorszu. Nie mam papieru, a chcę napisać do Finki, tam na północy. Ona da wam lepsze wskazówki niż ja. Kiedy Gerda ogrzała się, najadła się i napiła, Laponka napisała na wysuszonym dorszu parę słów. Kazała Gerdzie dobrze tego pilnować. Przywiązała ją znowu do Rena, który popędził razem z nią. Fiu, fiu, zabrzmiało wysoko w powietrzu. Przez całą noc płynęła najpiękniejsza niebieska zorza polarna i potem przyjechali do Finnmarku i zapukali do komina Finki bo w chacie nie było nawet drzwi wyjściowych. Wewnątrz był tak straszny upał, że Finka sama chodziła prawie zupełnie nago. Była mała i bardzo brudna. Zaraz rozebrała małą Gerdę, zdjęła z niej rękawice i buciki, aby nie było jej za gorąco. Renowi położyła na głowie kawałek lodu i potem przeczytała to, co było napisane na skórze dorsza. Przeczytała trzy razy, także nauczyła się tego na pamięć i Rzuciła rybę do gotującego się garnka, bo nadawała się do jedzenia, a ona nigdy niczego nie marnowała. Ren opowiedział jej najpierw swoją historię, a potem dzieje małej Gerdy, a Finka błyskała mądrymi oczami, ale nic nie mówiła. – Jesteś taka mądra – powiedział Ren. – Wiem, że potrafisz powiązać wszystkie wiatry świata jedną nitką – kiedy żeglarz rozplątuje jeden węzeł, wieje przyjazny wiatr. Kiedy rozluźnia drugi, wieje ostry wicher. A kiedy rozwiązuje trzeci i czwarty, zrywa się taka burza, że lasy się przewracają. Czy zechciałabyś dać tej małej dziewczynce do wypicia taki napój, aby zrobiła się silna jak dwunastu mężczyzn i aby zwyciężyła królowę śniegu? Silna? – Jak dwunastu mężczyzn? – zapytała Finka. – Na cóż się to może jej przydać? Potem podeszła do łóżka, wzięła dużą, zwiniętą skórę i rozwinęła ją. Były tam napisane dziwaczne litery. Finka zaczęła czytać, aż jej podspływał spływał z czoła. Ale Ren wstawił się tak gorąco za małą Gerdą, a Gerda patrzała takimi błagalnymi, pełnymi łez oczami, że Finka zaczęła znowu błyskać spojrzeniem. Zaciągnęła rena w kąt pokoju i szeptała coś, kładąc mu na głowę świeży lód. Mały Kai jest co prawda u królowej śniegu. Ma tam wszystko, czego tylko dusza zapragnie. I jest pewien, że to najlepsze miejsce na świecie. Ale dzieje się to dlatego, że ma w sercu mały odłamek szkła i okruszynkę szkła w oku. Trzeba mu to wyjąć, inaczej nie stanie się nigdy prawdziwym człowiekiem i królowa śniegu zachowa nad nim swą moc. Ale czy nie mogłabyś dać małej Gerdzie czegoś takiego, żeby stała się mocniejsza od wszystkich? Nie mogę jej użyczyć większej mocy od tej, którą posiada. Czyż nie widzisz, jaka jest potężna? Czy nie widzisz, jak jej muszą służyć ludzie i zwierzęta, jak udało jej się przejść przez świat na bosych nóżkach? Nie powinna myśleć, że to myśmy użyczyli jej tej potęgi. Ona tkwi w jej sercu. Pochodzi stąd, że Gerda jest dobrym, niewinnym dzieckiem. Skoro jej samej nie uda się dostać do królowej śniegu i uwolnić Kaja od odłamków szkła, to my jej nic nie pomożemy. O dwie mile stąd zaczyna się ogród Królowej Śniegu. Tam możesz zanieść małą dziewczynkę. Posadź ją na śniegu koło wielkiego krzaka pełnego czerwonych jagód. Nie maruj długo, tylko pośpiesz się i wróć tu znowu. Potem Finka uniosła małą Gerdę, posadziła ją na grzbiecie Rena, a Ren popędził jak tylko mógł najprędzej. – Ach, nie zabrałam moich trzewików! Nie mam rękawic, zawołała mała Gerda. Spostrzegła to, bo było przeraźliwie zimno, ale Ren nie odważył się zatrzymać. Pędził, aż przybiegł do dużego krzaka z czerwonymi jagodami. Tam posadził Gerdę, pocałował ją w usta, a wielkie, jasne łzy popłynęły z oczu po policzkach zwierzęcia. Potem pobiegł z powrotem tak prędko, jak tylko mogły go unieść nogi. A mała gerda stała bez trzewików i bez rękawiczek pośrodku straszliwego lodowatego zimnego pola finmarku. Biegła przed siebie jak tylko mogła najszybciej. Nagle nadciągnął cały pułk śnieżnych płatków, ale nie padały z nieba. Niebo było zupełnie jasne i błyszczące od zorzy północnej. Płatki śniegu biegły tuż przy ziemi. I im się bardziej zbliżały, tym były większe. Garda pamiętała jeszcze, jakie wielkie i kunsztowne wydawały jej się płatki śniegu wtedy, gdy je oglądała przez powiększające szkło. Ale tu były jeszcze o wiele większe i bardziej przerażające. Były żywe, stanowiły przed nią straż królowej śniegu. Miały najdziwniejsze kształty. Niektóre wyglądały jak szkaradne wielkie jeżozwierze inne jak sploty wężów wysuwających głowy, a znowu inne jak małe grube niedźwiedzie o nastroszonej sierści. Wszystkie były oślepiająco białe, wszystkie były żywymi płatkami śniegu. Mała Gerda zmówiła ojcze nasz, a mróz był tak wielki, że widziała swój własny oddech. Parował z jej ust jak gęsty dym. Oddech ten Stawał się coraz gęstszy i gęstszy i ułożył się w kształt jasnych aniołków, które w miarę zbliżania się do ziemi stawały się coraz większe. Wszystkie miały na głowach hełmy, a w rękach dzidy i tarcze. Było ich coraz więcej i kiedy Gerda skończyła mówić ojcze nasz, stał naokoło niej cały legion. Uderzały swymi mieczami w szkaradne płatki śniegu tak, że te rozpadały się na tysięczne kawałki, a mała Gerda szła pewnie i radośnie naprzód. Aniołki gładziły jej nogi i ręce, wtedy nie czuła wcale zimna i szła prędko naprzód do pałacu królowej śniegu. A teraz zobaczymy, co się działo z Kajem. Nie myślał on wprawdzie o małej Gerdzie, a już najmniej o tym, że stała na dworze przed pałacem. Opowiadanie siódme. Co się działo w Pałacu Królowej Śniegu i co się później stało? Ściany pałacu były zrobione ze śnieżnej zawiei, a okna i drzwi z ostrych wiatrów. Było tam przeszło sto sal, zależnie od tego, jak zawiał śnieg. Największa sala rozciągała się na wiele mil. Wszystkie oświetlało silne światło zorzy polarnej. Były wielkie, puste, lodowato-zimne i błyszczące. Nie panowała tu nigdy radość. Nie odbywał się tu nawet ani raz balik niedźwiedzi, na którym mógłby zagrać wicher i gdzieby białe niedźwiedzie mogły chodzić na tylnych nogach i popisać się swoimi dobrymi manierami. Nie było tu nigdy towarzyskich zabaw, ani otwierania paszcz i bicia łapami. Białe lisice nie plotkowały tu nigdy przy herbatce. Puste, wielkie i zimne były sale królowej śniegu. Zorza północna paliła się tak równomiernie, że można było według jej światła oznaczyć, kiedy znajdowała się na najwyższym punkcie, a kiedy na najniższym. Po środku pustej, nieskończonej, śnieżnej sali leżało zamarznięte jezioro, które pękało na tysiące kawałków. Ale jeden kawałek był podobny do drugiego. Było to prawdziwie dzieło sztuki. Po środku tego jeziora siadywała królowa śniegu, wtedy gdy była w domu. I wówczas mówiła, że siedzi na zwierciadle rozsądku i że to jest jedyne i najlepsze zwierciadło na świecie. Mały Kai był zupełnie siny z mrozu, prawie czarny, ale nie spostrzegał tego wcale, gdyż królowa śniegu odjęła mu swym pocałunkiem wrażliwość na zimno, a jego serce stało się kawałkiem lodu. Chodził i zbierał płaskie, ostre kawałki lodu, które składał w ten sposób, aby coś z nich wyszło. Zupełnie tak samo jak my, kiedy z kawałków drzewa składamy figury, co się nazywa chińską grą. Kai układał najkunsztowniejsze wzory. Była to lodowała migłówka. W jego oczach figury te były nadzwyczajne i niezwykłej wagi. Przyczyniał się do tego okruch szkła, który miał wokół. Kai składał całe figury, które tworzyły napis, ale nie udawało mu się ułożyć słowa, na którym właśnie mu zależało. Słowem tym była wieczność, a królowa śniegu oświadczyła. Jeśli uda ci się ułożyć to słowo, staniesz się zupełnie niezależny. podaruję ci cały świat i na dodatek parę nowych łyżew. Ale Kai nie mógł w żaden sposób ułożyć tego właśnie słowa. Teraz pomknę sobie daleko do ciepłych krajów. Powiedziała królowa śniegu. Chcę zajrzeć raz do tych czarnych garnków. Miała na myśli góry ziejące ogniem, które się nazywają Etna i Wezuwiusz. Pobiele je trochę. To im się należy. Zresztą wyjdzie to na dobre cytrynom i winogronom. I królowa śniegu odfrunęła, a Kai został zupełnie sam w olbrzymiej lodowej sali. Przyglądał się kawałkom lodu i myślał. Myślał, myślał, aż coś w nim zatrzeszczało. Siedział zupełnie sztywno i cicho. Mogło się zdawać, że zamarzł. I wtedy właśnie mała Gerda weszła przez wielkie wrota do pałacu. Wiały właśnie ostre wichry, ale dziewczynka odmówiła wieczorną modlitwę i wtedy wiatry ułożyły się, jak gdyby chciały spać. A dziewczynka weszła do wielkiej, pustej, zimnej sali. Zobaczyła Kaja. Poznała go, rzuciła mu się na szyję, objęła go mocno i wołała. Kaj, drogi mały Kaj, nareszcie cię odnalazłam. Ale on siedział zupełnie cicho sztywny i zimny. Wtedy zapłakała mała Gerda gorącymi łzami, które spłynęły na jego piersi, dostały się aż do jego serca. Roztopiły kawałki lodu i wchłonęły okruszynę szkła. Kaj spojrzał na nią, a ona zaśpiewała mu pieśń. Różyczki kwitną tak pięknie w dolinie. Pójdę pokłonić się Bożej Dziecinie. Wtedy Kaj wybuchnął płaczem i odłamek szkła wypadł mu z oka. Poznał Gerdę i zawołał radośnie. Gerdo, kochana mała Gerdo, gdzieś była tak długo. I gdzie ja byłem? Rozejrzał się wokoło. Jakże tu zimno, jak pusto i rozlegle. I przytulił się mocno do Gerdy, a ona śmiała się i płakała z radości. Było to takie piękne, że nawet kawałki lodu zaczęły tańczyć z radości, a kiedy się zmęczyły i położyły, utworzyły właśnie te litery, o których mówiła królowa śniegu, że jeśli Kai je ułoży, stanie się niezależnym panem, a ona podaruje mu cały świat i parę nowych łyżew. Gerda pocałowała go w policzki, które zaróżowiły się. Całowała jego oczy, które zabłysły, tak jak jej oczy. Całowała jego ręce i nogi, które stały się mocne i zdrowe. Gdyby królowa śniegu nawet teraz wróciła, to i tak słowo wyzwalające Kaja wypisane było błyszczącymi kawałkami lodu. A oni wzięli się za ręce i wywędrowali z wielkiego pałacu. Rozmawiali o babce i o różach kwitnących wysoko na dachu. Wszędzie, gdzie przechodzili, układały się wiatry do spoczynku i ukazywało się słońce. Kiedy przyszli do krzaka z czerwonymi jagodami, stał tam ren i czekał. Obok niego stał drugi młody ren o pełnych wymionach. Dał dzieciom ciepłego mleka i ucałował je. Potem reny zaniosły Gerda i Kaja. Najpierw do Finki, gdzie ogrzali się w ciepłej izbie i otrzymali wskazówki na drogę powrotną. Potem do Laponki, która uszyła im nowe ubrania i przygotowała swoje sanki do drogi. Oba reny skakały obok sań i dotrzymywały im towarzystwa, aż do granicy kraju. Kiełkowała tam pierwsza zieleń. Wtedy pożegnali się z renem i z Laponką. Bądźcie zdrowi, powiedzieli wszyscy. Pierwsze małe ptaszki zaczęły ćwierkać, Drzewa miały zielone pączki i z lasu wyjechała na wspaniałym koniu, którego Gerda znała. Był to jeden z koni zaprzęgniętych do złotej karety. Dziewczynka, w jaskrawo czerwonej czapeczce na głowie i z pistoletem za pasem. Była to mała rozbójniczka, której znudziło się w domu i chciała pojechać na północ. A w razie, gdyby jej się tam nie spodobało, wybrałaby się w innym kierunku. Poznała od razu Gerdę. I Gerda ją również poznała. Ucieszyły się bardzo. Ładne z ciebie nicpoń, że tak się po świecie włóczysz, powiedziała do Kaja. Chciałabym wiedzieć, czy zasługujesz na to, żeby z twojego powodu pędzić na koniec świata. Ale Gerda pogłaskała ją po twarzy i spytała o księcia i księżniczkę. Pojechali do obcych krajów, powiedziała rozbójniczka. A Wrona? Spytała mała Gerda. Rona umarła, odpowiedziała dziewczynka. Oswojona małżonka została wdową. Nosi opaskę z czarnej krepy na nodze i skarży się żałośnie. Ale opowiedz lepiej, jak to by się powiodło? Jak go odnalazłaś? Wtedy Gerda i Kai opowiedzieli wszystko. Tara, tara, rara, zawołała mała rozbójniczka. Chwyciła oboje za ręce i obiecała że o ile kiedyś będzie przejeżdżała przez ich miasto, przyjedzie do nich w odwiedziny. Potem pojechała w daleki świat, a Kai i Gerda poszli trzymając się za ręce. A gdy tak szli, zrobiła się cudna wiosna. Wszystko kwitło i zieleniało. Dzwony biły w kościołach i dzieci poznały wysokie wieże i wielkie miasto. Było to miasto, w którym mieszkali. Poszli przez ulicę aż do drzwi babki. Weszli na schody i znaleźli się w pokoju, gdzie wszystko stało na tym samym miejscu co dawniej. A zegar mówił tik tak i wskazówki poruszały się. Ale przechodząc przez drzwi, spostrzegli, że byli już dorosłymi ludźmi. Róże w rynnie na dachu kwitły i zaglądały w otwarte okna. Stały tam małe, dziecinne krzesełka. Kai i Gerda usiedli na nich i wzięli się za ręce. Zapomnieli jak o złym śnie, o zimnej, pustej wspaniałości u królowej śniegu. Babka siedziała w jasnym blasku słońca i czytała z Biblii. A jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie osiągniecie Królestwa Bożego a Kai i Gerda spojrzeli sobie w oczy i nagle zrozumieli starą pieśń. Różyczki rosną nad doliną, porozmawiamy tam z Bożą Dzieciną. Siedzieli więc oboje, dorośli, a jednak dzieci, dzieci w sercach i było lato, gorące, błogosławione lato. Koniec części drugiej i ostatni.